Wyjść, kiedy podali kartę, ile mam wyjść, wiem ile to warte Skurwielu czyje za tym jest żarty, słowo na marne Robię swoje uparcie, susy pod prąd wartkę Z nurty syf, dobrze wycerowałem żagle Puszczam ciężaranie gry, podjąłem walkę Za mną rozczarpana dzicz, podniosłem bagnet Nie powoduję starcza, nie przyjmuję tarcza jak maglet wszystko chcę mieć własne, o tym myślę nim zasnę Choć rzadko schodzę na parter jeden, ja nie znajdę zastępstw Czego się bać, że na łeb padnie, ojoj nieładnie Ojoj nieładnie, ojoj nieładnie Ej, mam swoje w chuj nienawiści, ciężko dopuścić w nieby Piszą coś populiści, wiem, że piszą o tym z gredy Nie wiem, czy sens się ziści teraz, inne mam problemy Nie chcę już tracić myśli na to, ale nic nie da ja... tak Chcesz mieć tylko tantiemy, ale tak między nami Trzymam trupy na strychu, wiedz, że z gówna wolę się zwierzać Maj i wolę gówno spalić i się najarać, nic się chwalić Nie twoja sprawa, gdzieś w oddali widzę hajs To ja wysiadam, bo chcę mieć teraz, ale nie zaraz w dniu w czterech ścianach Jedna stuwa to już była zmiana Wyżej byłem już na kolanach Skąpa gada co jest je po Stanach Fajny masz dredy biała Załit płacę państwu Ale to świeża sprawa, ogarnąłem wszystko Czasem zgrywa mnie ugara. Lepiej krasis się zastanawia Lepszych hajdałby tylko sama Baw tak dalej to wyłapiesz bana Was rap to jest przykra sprawa Na turce van i full obstawa. Dycha Wychastarni możemy gadać ładnie, skór wysyku ładnie.